O cesarzewiczu zaklętym węża i jego żonie. Baśń serbska. W wielkim zamku żyła kiedyś potężna cesarzowa. Była mądra i piękna, a jej poddani bardzo ją kochali. Mogłoby się wydawać, że niczego nie brakowało jej do szczęścia. Było jednak coś, co sprawiało, że nie mogła spać po nocach a za dnia chodziła smutna i blada. Nie mogła mieć dzieci, a żaden lekarz ani czarodziej nie potrafili znaleźć przyczyny. Pewnego wieczoru, kiedy na niebie pojawił się księżyc, cesarzowa cicho westchnęła. Ach, byłabym taka szczęśliwa, gdybym miała za synka choć węsza. Kiedy wróciła do komnaty, ujrzała tam srebrną kołyskę, w której leżał wąż. Był cały czarny i tylko na główce miał srebrny znak w kształcie księżyca. Cesarzowa pokochała węża, jak rodzonego syna. Bujała go w kołysce, śpiewała piosenki i zabierała w podróże po królestwie. Choć ludzie zaczęli mówić o niej, że straciła rozum, ona nie zwracała uwagi na ich słowa. Kochała swojego synka, bez względu na to, jak wyglądał. Minęło dwadzieścia lat i cesarzowa pomyślała, że to najwyższy czas, by znaleźć dla syna żonę. Wiedziała, że nie będzie to łatwe, bo która dziewczyna zgodzi się poślubić węża? Bardzo ją to martwiło, ale wtedy syn powiedział jej, aby się nie smuciła, bo jeszcze tego dnia na ich dworze pojawi się dziewczyna, która wkrótce zostanie jego żoną. I tak też się stało. Wąż wypełzł na ścieżkę w momencie, gdy szła nią piękna, choć uboga panna szlacheckiego rodu. Stanął przed nią, zasyczał i przemienił się w pięknego królewicza. W pierwszej chwili dziewczyna przestraszyła się, ale wtedy królewicz wąż przemówił do niej łagodnym głosem – nie bój się, nie zrobię ci krzywdy, od dawna czekam na ciebie, bo jesteś mi przeznaczona. Tylko ty możesz zdjąć ze mnie zaklęcie, które rzuciła na mnie zła czarownica i zamieniła mnie w węża. Po tych słowach królewicz powrócił do swojej wężowej postaci. Dziewczyna popatrzyła na niego, a potem pocałowała, bo uwierzyła w jego słowa i dobre serce. Jeszcze tego samego dnia cesarzowa ogłosiła ich zaręczyny, a miesiąc później odbyło się huczne wesele. Od tego dnia wszyscy troje żyli w szczęściu i radości. Cesarzowa patrzyła z miłością na swojego syna i jego piękną żonę. Czasami tylko dziwiła się, że młoda synowa nigdy nie skarży się na swój los. Za każdym razem, kiedy pytała ją o węża małżonka, ta odpowiadała, że jest najszczęśliwszą z żon. W końcu dziewczyna wyjawiła jej, że każdej nocy, kiedy na niebie pojawia się księżyc, królewicz zrzuca z siebie wężową skórę i aż do świtu jest pięknym rycerzem. Ona zaś słuchała jej słów z wielką radością i matczyną dumą. Pewnego dnia cesarzowej przyszedł do głowy pomysł. Kazała synowej zabrać wężową skórę, kiedy królewicz zrzuci ją do snu i przynieść do jej komnaty. Spalimy skórę węża i twój mąż, a mój syn na zawsze już pozostanie człowiekiem, rzekła cesarzowa. Dziewczyna posłuchała dojściowej. Kiedy płomienie ogarnęły wężową skórę, w zamku rozległ mu się przeraźliwy krzyk. To królewicz zwijał się z bólu. Co zrobiłyście? krzyczał zrozpaczony. Jeszcze tylko trzy dni miałem spędzić w wężowej skórze i czar sam straciłby swoją moc. Teraz wszystko stracone. Muszę wrócić do złej czarownic. Na te słowa. Obie kobiety gorzko zapłakały. Jest dla mnie jeszcze ratunek, wyszeptał królewicz i zwrócił się do żony. Musisz ruszyć w świat, by mnie odnaleźć, ale nie w karecie czy na koniu, tylko pieszo, w żelaznych trzewikach, podpierając się żelaznym kijem. Ujrzysz mnie po tym, jak zedrzesz żelazne trzewiki i złamiesz żelazny kostur. Ale przed tym, jak urodzisz naszego synka. I królewicz zniknął. Młoda żona i cesarzowa długo rozpaczały z powodu tego, co się stało. W końcu dziewczyna poszła do kowala i kazała sobie wykuć kosztur i trzewiki z żelaza. Potem założyła żelazne buty na nogi, podparła się kijem, poprosiła cesarzową o błogosławieństwo na drogę i ruszyła w świat szukać swojego ukochanego męża. Chodziła tak od domu do domu, od miasta do miasta, od państwa do państwa, ale nikt nic nie wiedział o królewiczu. Pewnego dnia dotarła do małej chatki, w której mieszkała matka słońca. Kobieta przywitała ją i widząc, jak bardzo jest zmęczona, zaprosiła na kolację. Wtedy dziewczyna opowiedziała jej o swoim mężu przemienionym w węża i o tym, jak chodzi po całym świecie, żeby go odnaleźć. Staruszka zastanowiła się przez chwilę i powiedziała – Nie widziałam nigdzie twojego męża, ale poczekajmy chwilę na mojego syna, który wszystko widzi z nieba. Może ci pomoże – powiedziała matka słońca. Po chwili w chacie zjawiło się słońce, od którego bił tak wielki blask, że dziewczyna musiała zakryć oczy ręką, aby nie oślepnąć. – Witaj, kochany synku – uśmiechnęła się staruszka. – Usiądź sobie i odpocznij, a kiedy już zaspokoisz głód i pragnienie, przedstawię ci naszego gościa – powiedziała i wskazała na dziewczynę siedzącą w kącie. Kiedy słońce zjadło i odpoczęło, staruszka opowiedziała mu całą historię o królewiczu zaklętym węża i o jego młodej żonie, która chodzi po świecie w trzewikach z żelaza. Panie, może widziałeś mojego męża? zapytała nieśmiało dziewczyna. Nie, nie widziałem nikogo podobnego, ale udaj się do mojego brata wiatru. On wieje o każdej porze dnia. Może więc... Widział twojego męża. Dziewczyna podziękowała za gościnę i ruszyła w dalszą drogę. Na pożegnanie matka słońca podarowała jej złotą kądziel, złote wrzeciono i wiązkę złocistego lnu. Gdy młoda żona doszła do chaty wiatru, w progu powitała ją jego matka. Zaprosiła dziewczynę do środka i zaproponowała poczęstunek. Chwilę później wiatr wrócił ze swojej wędrówki dookoła ziemi. Zjadł, napił się i odpoczął, a wtedy matka opowiedziała mu historię o królewiczu zaklętym w węża, którą chwilę wcześniej usłyszała od dziewczyny. Syn zamyślił się i powiedział – Tak, całkiem niedawno go widziałem. Jechał w orszaku jakiejś potężnej władczyni, chyba czarownicy. Nie wiem jednak, dokąd pojechali, bo zniknęli za Wielką Górą. Kiedy młoda żona to usłyszała, zapłakała. Wiatr pogładził ją po włosach i pocieszył. Idź do mojego brata księżyca, on widzi z góry cały świat, na pewno wskaże ci drogę. Dziewczyna podziękowała za gościnę i dobrą radę, a kiedy odchodziła, matka wiatru dała jej w prezencie złote krosno z czułenkiem i złotą przędzę. I dziewczyna poszła dalej przed siebie, prosto do domu trzeciego brata. Kiedy dotarła na miejsce, powitała ją matka księżyca, która już na nią czekała. Zaprosiła na wieczerze, a kiedy do domu wrócił syn, przedstawiła mu dziewczynę i opowiedziała o jej nieszczęściu. Wtedy księżyc zastanowił się chwila i powiedział – Wiem, gdzie jest twój mąż. Ma on na czole znak sierpa, prawda? – Tak, panie – krzyknęła uradowana dziewczyna. – Mieszka w pięknym pałacu na szczycie wysokiej góry. Czarownica, która go kiedyś przemieniła w węża, więzi go tam i poi codziennie jakimiś magicznymi ziołami – aby zapomniał, kim jest i gdzie jest jego prawdziwy dom. Młoda żona podziękowała za pomoc i ruszyła do zamku czarownicy. Na pożegnanie matka księżyca dała jej jeszcze złotą kurę z kurczętami. Dziewczyna długo wędrowała w swoich żelaznych trzewiczkach, podpierając się żelaznym kijem, aż wreszcie Dotarła pod wysoką górę, na szczycie której stał pałac czarownicy. Zaczęła się wspinać po ostrych skałach, aż jej żelazny kij złamał się, a podeszwy jej trzewików zupełnie się zdarły. Udało jej się wejść na szczyt, a tam zobaczyła wysoki mur, w którym nie było żadnego wejścia. Nie wiedząc, co dalej czynić, usiadła pod zamkowym murem, wyjęła złotą kądziel i zaczęła prząść. Od jej pracy bił taki blask, że dostrzegła go ze swojej wieży zła czarownica. Złote przedmioty tak jej się spodobały, że zeszła na dół do dziewczyny i powiedziała – Sprzedaj mi swoją kądziel i przędziwo – za nic ich nie sprzedam, odparła dziewczyna. Powiedz tylko, czego byś za nie chciała, a spełnię każde twoje życzenie, obiecała czarownica. Oddam ci je, odpowiedziała dziewczyna po chwili namysłu, gdy pozwolisz mi spędzić jedną noc w komnacie cesarzewicza. Czarownica rozważyła prośbę. I w końcu zgodziła się na taką wymianę, bo bardzo chciała mieć złotą kądziel i złote przędziwo. Ponieważ jednak była przebiegła, podała wieczorem królewiczowi napój na senny. Kiedy więc dziewczyna znalazła się w komnacie cesarzewicza, ten spał głębokim snem, z którego nic nie mogło go wyrwać. I chociaż całą noc próbowała go obudzić i przypomnieć mu, kim jest i co tu robi, Królewicz cały czas spał. Następnego ranka dziewczyna znowu usiadła pod murami zamku, wyjęła złote krosno i zaczęła tkać. Kiedy czarownica zobaczyła złote przedmioty, zapragnęła je mieć. Zapytała dziewczynę, za ile je sprzeda. Nie sprzedam ci moich krosien za żadne pieniądze, ale... Jeśli pozwolisz mi spędzić jeszcze jedną noc w komnacie cesarzewicza, oddam ci je. Czarownica zgodziła się, ale i tym razem podała cesarzewiczowi napój senny. Młoda żona, tak jak poprzednio, całą noc próbowała obudzić męża. Opowiadała mu o swoim losie, ale ten ani na chwilę nie przebudził się z czarodziejskiego snu. Trzeciego dnia smutna dziewczyna usiadła pod zamkowym murem i wypuściła złotą kurę i kurczęta. Gdy czarownica zobaczyła je z wysokiej wieży, tak bardzo zapragnęła je mieć, że znowu spytała dziewczynę, co chce w zamian. Nie sprzedam ci ich, powiedziała dziewczyna, ale jeśli pozwolisz mi spędzić jeszcze jedną noc w komnacie cesarzewicza, oddam ci kurę i kurczęta. – Dobrze – odpowiedziała czarownica. Tym razem wszystko potoczyło się inaczej. Wieczorem, kiedy królewicz kładł mu się już spać, zwrócił się do swojego sługi. – Od dwóch nocy mam jakieś dziwne sny i nie mogę dobrze spać. Wciąż mi się wydaje, że w mojej komnacie jest ktoś, kto cały czas szepcze jakieś słowa, których nie mogę zrozumieć. Wtedy wierny sługa opowiedział królewiczowi wszystko, co widział przez ostatnie dwa dni. O tym, że co wieczór czarownica podaje królewiczowi magiczny napój na senny i o dziwnej dziewczynie, która przywędrowała w zdartych, żelaznych trzewikach i spędziła dwie poprzednie noce w jego komnacie. Młodzieniec zamyślił się. Opowieść sługi o dziewczynie w żelaznych trzewikach Przypomniała mu o czymś sprzed lat, ale nie mógł sobie przypomnieć, co to dokładnie było. Postanowił więc, że tego wieczoru nie wypije magicznego napoju i dzięki temu dowie się, kim jest nieznajoma. Kiedy wieczorem młoda żona weszła do komnaty królewicza, jak poprzedniej nocy zaczęła opowiadać, kim jest i skąd się tu wzięła. Mówiła o matce cesarzowej w dalekim kraju i o swojej wędrówce w żelaznych trzewikach w poszukiwaniu ukochanego męża. Tym razem królewicz usłyszał jej słowa. W jednej chwili wszystko sobie przypomniał. Zerwał się z łoża i krzyknął, moja ukochana żono, teraz cię poznaję. Zły czar, który rzuciła na mnie czarownica, nie ma już władzy nade mną. Wyzwoliłaś mnie z niego dzięki swojej gorącej i szczerej miłości. Kiedy zła czarownica zobaczyła, co się stało, przemieniła się w dym i wyleciała przez komin. Niedługo potem młoda żona urodziła ślicznego synka, a cesarzowa przyjechała odwiedzić swojego odnalezionego syna, kochaną synową, i pięknego wnuka. Od tej pory wszyscy w królestwie żyli długo i szczęśliwie, a jedyną pamiątką po złych czasach były żelazne trzewiki o zdartych podeszwach i złamane na półki z żelaza. Kiedy zaś zbliżały się jakieś trudne chwile, młoda królowa siadała przy złotej kądzieli i złotych krosnach i tkała z nich najpiękniejsze materiały. U jej stóp chodziła złota kura i złote kurczęta, a wszystko, co złe, odchodziło w niepamięć.